Zaczynamy przedział rozmów Dzień dobry panu Dzień dobry, ale pan jest jakoś mało owłosiony, wyginiały taki? E, że co? Przepraszam, ale chyba się coś panu pomyliło O, o widzi pan tę jaczy prynę jaką mam bujną? Wygląda jak doklejana, poza tym nie słyszy pan? Ja tylko mówię, że pan jest mniej owłosiony od tych mał przedziałów, obok no właśnie. Słyszę jakieś wrzaski. Cały wagon małp jedzie? Tak, no tylko ja na gapę wlazłem, ale próbuję się nie wyróżniać z tymi. A to dlatego pan tymi perukami cały obłożony i wąsy doklejone, to pan małpę udajesz? Taką nową fuchę załapałem. Do sejmu jadę razem z tymi małpami. Załatwimy mi nawet takie lewe legitymacje kombatanckie, to jadę za darmo. Jak to małpy do sejmu... To... to tak posłowie nam zdziczyli, ja rozumiem, że oni lubią mięsem rzucać, ale nie podejrzewałem, że już zeszli tak nisko. No i drą jak cholera. Jadcy posłowie, co panu bliżasz naszym kochanym prawodawcom? To ci jedziemy, do... to znaczy ja moi człowiek kształtni przyjaciele, uczyć posłów obsługiwać iPady. A to nie miało być już szkolenie dla posłów, czy jakiś tydzień temu albo i dalej? No bo miało być, ale do skutku nie doszło. Jak prowadzili nas do sali kolumnowej, to się okazało, że ze szkolenia zrobił się zjazd rodzinny. Tyle rozdzielonych i na nowo po latach połączonych rodzin. Coś pięknego. Biedroń to nawet ulał kilka łez radości. Grąckiej dali małą do przytrzymania, ale jej się chyba to nie spodobało i zaczęła jej odgoryznie zjechać. Później jak się zapytałem, dlaczego płacze, to powiedziała nawet, że jej mama nie miała taką owłosionych klat, jak nasza posłanka. Ja tam się tej małpce nie dziwię, bo znaleźć sutek w takim gąszczu to prawie jak wyprawa na zewnątrz. A jeszcze teraz na hormonach leci, to nie ma laktacji. Zresztą Kalisz to się z takim znowu innym bawianem zakładał, kto ma więcej tkanki tłuszczowej. A później razem na stołówkę poselską poszli, bo mają wspólną dietę bananową. To zresztą mi ten małyż chyba polecił. Uuu, to widzę robotę na lewo, sobie pan załatwiłeś. A dobrze płatna? Bo też bym mógł takiego szympansa poudawać. Po pierwsze, nie na lewo, bo my mamy spółkę zo. Jak pan znajdziesz sobie trochę włosów i iPada, to ogarniesz to pan bez problemu. Ja mam taki plan, że wlecę do Sejmu, wrzasnę coś jak takie dzikie małpoludy i wskoczę na kolana Gowinowi. A te zabawki Ej, iPla to są nieproste. każde dziecko to ci obsługi. E, Gowinowi? A, no właśnie, bo on te zawody uwolnił specjalnie, żeby szkolenia mogły goryle przeprowadzać. No Ale nic pan nie mówisz o wypłacie. No, to jest problem. To znaczy, wie pan, ja tam jestem głodny, to mi nie robi różnicy. No to znaczy? No, każda małpa dostanie wagon bananów i krawat. Ja tam nawet się cieszę. E, to jeszcze pewnie pastewne dostaniecie. Ale w sumie co mi szkodzi. Zresztą zawsze chciałem poznać Kaczyńskiego. Kaczyńskiego pan teraz nie spotkasz, bo pojechał z moimi szkoleniowcami na turnus do Ciechocinka. A to pech. Rozmawiali. Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.